Przy kolejnej nowości stoimy, tym razem na stoisku firmy John Deere, sieczkarnia Model 8400 została nagrodzona tegorocznym medalem Polagry. A ze mną jest pan Piotr Dziamski, który specjalnie tu przyprowadził, żeby opowiedzieć o tej maszynie, która została zaprojektowana, jeśli chodzi o stronę wizualną, przez projektanta. Porsche. Ja na samochodach znam się słabo. Czy rzeczywiście widać tą taką sportową linię w sieczkarni? Na pewno można zauważyć ją szczególnie w tylnej części maszyny. Jak dobrze się można przyjrzeć, to maszyna została z tyłu zawężona i lekko podniesiona do góry, co powoduje, że sylwetka maszyny nie jest taka przesadzista, szeroka, monstrualna, tylko jest bardziej smukła. Zwiewna? zwiewna. No zwiewna, trudno do takiej kilkunastotonowej maszyny powiedzieć, że jest wiewna, ale no bardziej smukła. Może nie z tego powodu została ta maszyna nagrodzona złotym medalem? No, ewentualnie z tego powodu medalem w kategorii designu albo piękna, ale przecież jesteśmy na targach tak, maszynowych. maszynowych i tutaj przede wszystkim skupiamy się na technologii. Są tutaj trzy takie rozwiązania, które podkreślaliśmy przy aplikacji o złoty medal. Pierwszy jest to system ProCAD. To jest system, który monitoruje na na ostrzenie noży sieczkami. Wiemy, że to ma dosyć duży wpływ na jakość kiszonki. W związku z tym odpowiednie monitorowanie Ustości. stopnia zaostrzenia albo stopnia stępienia bardziej, bym powiedział, stopnia stępienia noży i odległości stalnicy od noży powoduje, że ta kiszonka jest jednolita. I oczywiście pocięta na kawałki tej długości. Jakiej operator... Być dokładnie, jaki operator oczekuje czy ustawi. Natomiast drugim, drugim rozwiązaniem jest system, który pomaga operatorowi w napełnianiu, ponieważ proszę zwrócić uwagę ta maszyna pracuje dosyć szybko na polu i operator musi bardzo zwracać uwagę na kilka, jednocześnie kilka, kilka elementów maszyny, na parametry, na tor jazdy, żeby pokos odpowiednim kierować maszynę, a zarazem również obserwować, czy ta rura wyrzutowa ten rozrobiony plon wyrzuca na przyczepę, nie gdzieś z boku. A nie na przykład za przyczepę. Za przyczepę, dokładnie. W związku z tym e, jest system, który powoduje, że e, maszyna sama steruje sobie rurą wyrzutową i odpowiednio wypełnia, skanuje kształt przyczepy i odpowiednio reguluje sobie, kieruje odpowiednio strumień masy. Klonu w odpowiednie miejsce, żeby nie wyrzucić poza burty przyczepy. Czyli gdyby nawet się zdarzyła sytuacja taka, że sieczkarnia przyhamuje albo traktor przyhamuje, to ta sieczka też nie poleci na ziemię, tylko do przyczepy trafi? Jeśli, e, jeśli maszyna masz przyhamuje, traktor automatycznie też będzie hamował. Natomiast e, w tym momencie operator ciągnika w ogóle nie dotyka go. On siedzi jako fizycznie i ciągnik się porusza po torze, znaczy po torze, równolegle do maszyny. A, czyli sterowanie prędkością również jest Sterowanie wspólne. prędkością i kierunkiem jazdy. No, chyba że coś jest na torze jazdy ciągnika, wówczas oczywiście operator w ciągniku reaguje, ale to nie spowoduje zatrzymania maszyny, bo ciągnik nie przejmuje priorytetu sterowania. I trzecim aspektem w tej maszynie jest cały system, cały zbiór systemów John Deere Farmside, czyli tej strategii, którą tu też omawiamy co jakiś czas na Polakże Premiery różnymi takimi zabawnymi scenkami, polegający na tym, że wszystkie parametry maszyny poprzez połączenie sygnał satelitarny oraz mobilne połączenie telefonii komórkowej jest przesyłane na serwer, czyli w danym miejscu, w punkcie na Ziemi, lokalizowanej przez sygnał GPS pobierane są parametry, ile w tym momencie była zebrana masa, jaka była masa zebrana, jakiej wilgotności. Również pobierane są informacje, jak, w jakimi parametrami maszyna pracowała, nie tylko o plonie, ale również o maszynie. Ile spalała, obroty, wszelkiego rodzaju parametry, które są mierzone elektronicznie maszynie. Te, te informacje są wysyłane na serwer, gdzie klient loguje się na stronę www.myjjondeer.com tam zakłada swoje konto, odpowiednio ma, ustawia sobie te konto, ustawia swoje maszyny i tak dalej. I wówczas widzi, co ta maszyna robi, gdzie jest, jakimi parametrami widzi, pracuje. W ten sposób może analizować sobie pole mając historię z iluś lat, co wpłynęło na podniesienie plonu, Albo gdzie są możliwości jeszcze podniesienia tego plonu. plan nawozowy można w ten sposób sobie Zdecydowanie skorygować? Tak. Zdecydowanie tak, Można plan nawozowy skorygować, można albo zaoszczędzić na przykład na opryskach, albo niestety prowadzić większą dawkę różnych zabiegów, czy nawożenia, czy ochrony, żeby móc uzyskać wyższe tempo.